Nowiny 47 tygodnia 2014 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Ze mną w studiu nikogo nie ma, nawet nie ma studia, bo jestem w domu w tej chwili, ale połączyłem się przez hangout z Wojtkiem pędzikem z Gdańska. Witam Cię Wojtek. O, nie słychać go teraz, bo muzyka jest razem. Z Wojtkiem na, na głośniku. Zaraz jak się skończy muzyka to będziemy mogli zrobić troszkę głośniej naszych rozmówców. I jest również Szymon Grabarczuk w Lublinie. No to tak jak czasem próbujemy nowych rozwiązań, no to tym razem spróbowaliśmy znowu czegoś nowego i, i, i nie jesteśmy na żywo w YouTubie na przykład, ale nagrywamy audycję właśnie w ten sposób, w jaki nam się to udało. Więc teraz muszę wyłączyć po prostu naszą muzykę. Teraz zrobię głośniej i będzie słychać naszych rozmówców. Cześć Wojtek. Cześć. I Szymon. Cześć Szymon. Halo, halo. Cześć. Cześć. Jestem, jestem. I wiesz, sobie tylko wyłączyłem mikrofon. Dobrze. No, mamy trochę tematów. Trudno było nam się dzisiaj zebrać, ale, ale sporo tematów jest do omówienia jednak i, i jednak to nas zmobilizowało chyba do tego, żeby się spotkać. Opowiemy o tym, że za tydzień już spotykamy się w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie. Będzie warszawskie otwarte wiki spotkanie będzie gala wręczenia nagród w konkursie Wiki lubi zabytki i wernisaż wystawy, a w dodatku jeszcze będzie tort z okazji 500-tysięcznego hasła w Wikisłowniku. Rozpoczął się tydzień tematyczny pod hasłem Hiszpania. To też o tym opowiemy coś, bo to nie tylko, nie tylko ten tydzień się rozpoczął. Ostatnie spotkanie zarządu stowarzyszenia Wikimedia Polska omówimy o czym, bo dosyć dużo było ciekawych tematów. Projekt kolendy polskie i druga jego edycja. Troszkę tak tutaj Wojtek protestował, żeby nie puszczać jeszcze kolend, ale. Zapreśnię. Ale myślę, że ja warto powiedzieć. Za dwa tygodnie. Warto powiedzieć, bo, bo jeśli ktoś będzie chciał skorzystać z tych nagrań, no to, to to jest dobry moment, chyba troszkę późno, no ale są do wykorzystania w każdym razie. Żeby nie było. Ja oprotestowałem tylko puszczanie kolend. No tak, tak, dobrze. No zobaczymy. Czasu. Pewnie i tak nie starczy, a jak starczy, to może puścimy jakiś instrumental na przykład z tych zasobów, które już mamy. No i tak na za tydzień odłożyliśmy parę, parę tematów chyba dzisiaj ich nie ugryziemy, ale za tydzień będzie się działo. No to chyba właśnie warto od tego zacząć, że Warszawskie Otwarte Wiki Spotkania razem z, z galą wręczenia nagród w konkursie Wiki lubi zabytki wernisażem wystawy Wiki lubi zabytki i świętowaniem 500-tysięcznego hasła w Wikisłowniku. No cztery wydarzenia nam się tutaj zbiegły w czasie, bo jeszcze właściwie nowiny też będziemy nagrywać za tydzień w Młodzieżowym Domu Kultury. No właśnie, program jest na stronie www.wikimedia.pl tam można się również dopisać, jeśli ktoś chce zadeklarować uczestnictwo. Jest już sporo osób wpisanych. Jak to zwykle bywało, to raczej wygląda na to, że będzie rzeczywiście dużo. Z Krzyszkiem rozmawiałem, szkoda, że go dzisiaj nie ma, ale nie mógł przyjść nasz rzecznik prasowy. Mówił, że spróbuje zorganizować dosyć liczną grupę mediów na przykład, które mogą się zainteresować naszymi wydarzeniami. I zapraszamy wszystkich fanów Wikipedii na to spotkanie, bo będzie można naprawdę i dużo zobaczyć, i dużo się dowiedzieć, i pogadać z wikipedystami tort z okazji 500-tysięcznego hasła w Wikisłowniku. No to już o tym mówiliśmy tydzień temu, ale tort będzie takim ukoronowaniem i będzie na pewno bardzo smaczny. Także zapraszamy. Oprócz tego będą jakieś przekąski. Z Łodzi jadą kanapki już zamówione. Także zapraszamy. Łazienkowska 7, Młodzieżowy Dom Kultury w Warszawie. Macie coś do dodania w tym temacie? Coś ciekawego się wydarzyło jeszcze? Coś omawialiście ten temat na zarządzie na przykład? Czy na zarządzie? W trakcie spotkania zarządu rozmawialiśmy nad wnioskiem grantowym, który będzie miał również swoje odbicie w trakcie warszawskich otwartych wiki spotkań, ale to może Szymon bliżej jako koordynator grupy badań i rozwoju mógłby powiedzieć. To jest taki dosyć ciekawy, ciekawy punkt, warty do To co, myślisz, że teraz? Tak, no to przeskoczymy, przeniosę ten temat kolejny, o tutaj niżej. On jest bezpośrednio związany z, z warszawskim otwartym wiki spotkaniem, gdyż tam chcielibyśmy zrobić pierwsze ważne, istotne, większe badanie, które będzie wpływać na, na kształt systemu pomocy polskojęzycznej Wikipedii, no i pewnie w projektach siostrzanych również. No to, to znaczy op po kolei. opowiedz, opowiedz Szymon. W siostrzanych uh -huh. jeszcze, jeszcze nie. To będzie badanie dotyczyło wyłącznie stron pomocy Wikipedii, naszej polskojęzycznej. I tak sobie pomyślałem, że to można by było zrobić na Wogie, dlatego że tam będziemy mieli różne, różnych ludzi, prawdopodobnie i e, znaczy w ogóle, że będą ludzie, że będzie jakaś tam większa liczba, to już jest e, bardzo ważne. E, bo po prostu będzie można do nich podejść i powiedzieć, e, i poprosić. E, a po drugie, że właśnie on, oni będą i to e, doświadczeni, i jacyś e, jacy, no, w ogóle niezwiązani, e, czy może trochę gdzieś tam jacyś początkujący, może jakiś przyjdzie. No, w ogóle niezwiązani to może nie jest nasz target, ale ci którzy, w tym przypadku, ale ci którzy przynajmniej zaczynają i jeszcze nie wiedzą dokładnie jak, to już się łapią. W tym badaniu chodzi o to, żeby taki uczestnik poukładał sobie karteczki, na każdej karteczce jest napisana nazwa obecnej strony pomocy i poukładał sobie te karteczki w takie grupki, jakie mu się wydają logiczne, użyteczne, przydatne, sprawnie działające. Karteczek będzie bardzo dużo, ale nie wszystkie musimy wykorzystywać, bo niektórych stron pomocy nie znamy i to jest normalne. Tych karteczek będzie akurat 120. No właśnie której ale jest, o której, pomocy. O której planujesz zrobić to badanie? Bo to, czy to będzie takie ciągłe. No, tak. Przez cały e, czas. Najpierw musimy sobie ustalić, czy mamy już wykupioną licencję. E, odezwę się do Mastiego, on to tam miał coś A, zrobić. Licencję na to badanie. No tak? na to, że to mm. już pójdzie z karty. E, tej takiej płatniczej stowarzyszenia. Okazuje się, Ale, że dalej nie ma. ha, rozumiem, czyli to, to badanie to jest na podstawie jakiejś licencji, czyli to nie jest nasz jakiś tak, pomysł na tak. to badanie, tylko po prostu kupujemy nie, nie, nie. licencję. Pomysł na to badanie jest nasz, mhm. tylko że my płacimy pieniądze za licencję do oprogramowania. Aha. Żeby to sobie można było zrobić w internecie, żeby nie trzeba było no, na przykład drukować kompletów 120 karteczek razy 30 powiedzmy tyle, ile maksymalnie chcemy dostać odpowiedzi. Mhm, ehm, czy, i, I to badanie ma na celu y, odpowiedzieć nam na pytanie, w jakim kierunku rozwijać strony pomocy, y, które są potrzebne dla ludzi, jakie, jak oni w ogóle ten system stron pomocy postrzegają, y, jakie nazwy stosować, a jakich nie stosować, w jakich sytuacjach do jakich linkować, a, a do jakich nie linkować, w których linkować do których. E, zaraz, i czegoś jeszcze nie wymieniłem. E, no, no i ogólnie po prostu e, to badanie ma nam odpowiedzieć na pytanie, jak e, zmieniać tak, żebyśmy mieli przynajmniej spokojną głowę, że e, nie zmieniamy dla siebie, tylko zmieniamy naprawdę na ta, pod potrzebę, pod faktycznie innych ludzi, a nie, a nie pod, to na, pod to, co nam się wydaje. Ja przy tej okazji e, poprosiłem też zarząd stowarzyszenia, żeby e, ten WikiProjekt stał się normalnym e, projektem stowarzyszenia, przez co w perspektywie kilkuletniej, jeżeli pokonamy problem motywacji uczestnictwa w takiej grupie, być może nam się wyklaruje jakaś bardziej profesjonalna, albo przynajmniej bardziej regularnie pracująca grupa deweloperska. No to doskonale się wpisuje w to, co będziemy robić od nowego roku w Młodzieżowym Domu Kultury, bo będziemy spotykać się z gimnazjalistami i z licealistami, także można by było ich też no, przebadać. Myślę, że... że, że Myślę, że tak. Tutaj... Znaczy, tych przynajmniej, którzy by byli już jakoś bardziej zainteresowani edytowaniem i y, tych, którzy by byli godni, znaczy, y, skłonni poświęcić y, y, y, kilka minut dla właśnie tego badania, to tak. Mm -hmm. No i to jest to, o czym mówiłeś już od dłuższego czasu, chyba od, od roku mniej więcej, czy dwóch lat zabiegasz o to, żeby, żeby w jakiś sposób finansować takie badania i taką grupę badawczą, tak? Tak, to znaczy to jest akurat tylko pierwszy etap dlatego, że my tutaj poprosiliśmy o jedynie 149 dolarów na samą licencję oprogramowania. Dalej problematyczna pozostaje kwestia motywacji udziału w takiej grupie i wdrożenia, po pierwsze zrobienia analizy wyników tych badań i po drugie wdrożenia tego wszystkiego. A analizy już to oprogramowanie nie zapewnia? No nie. No tak, to, trzeba. to znaczy analiza oczywiście też może być różna i yy, no, chyba, chyba właśnie nie zapewnia to oprogramowanie analizy. Nie na wiem, jak były nie, nie dane sposób. statystyczne, no można, można je przerabiać na naprawdę multum sposobów i tylko właściwie tak. od więcej osoby prowadzącej badanie i zbierającej te dane yy, będzie, będzie to zależne. No tak naprawdę to, nie wiem, można, można sobie wykorzystać Excela do pogenerowania różnego rodzaju fajnych analiz. No i tak czy inaczej y, widzę, że jest czy będzie problem, y, dostrzegam go tak, y, że, że będzie w przyszłości, zobaczymy czy to się y, moje przewidywania sprawdzą, że może być problem z właśnie przerobieniem tych wyników już konkretnie na, y, no, na rzeczywistość. Na wskazówki jakieś takie konkretne dotyczące tych stron pomocy. Bo, y, to co do, do tej pory robiliśmy sobie w grupie y, badań i rozwoju y, sporo zrobiliśmy, aczkolwiek w kilku miejscach doszliśmy do takiego momentu, że nawet grupa y, wolontariuszy nie zrobi sobie tego od tak choksiuk, y, bo po prostu nie ma motywacji, bo nie ma czasu, bo ma ważniejsze rzeczy na głowie. Y, no, Ja jak na razie nie widzę innego motywatora jak y, pieniądze. Y, gadżety, wycieczki, y, spa, y, nie wiem, uścisk prezesa, y, zdjęcie z Jimimim y, odpadają. Y, bo Co? uścisk Ale prezesa prezes może być za każdym razem, kiedy się z nim spotkamy, zdjęcie z Jimimim właściwie też. SPA nie ma nic związanego z wolną kulturą i tak dalej, i tak dalej. No i nie widzę tutaj innych motywatorów. No faktycznie, czyli po prostu dążysz do tego, żeby stworzyć grupę y, jakąś taką zadaniową, która będzie y, odpłatnie wykonywać konkretne zadanie. Y, nie konsultowałem tego jeszcze z zarządem, na ile im by się to wszystko podobało. Ale wydaje mi się, że trzeba by było powoli dążyć przynajmniej do tego modelu, który już przyjęły większe czaptery i, i fundacja, czyli no, grupa deweloperów nie pisze poszczególnych haseł, więc to nie, to nie jest płacenie za edycję, chociaż tak można by też to ująć, bo wszystkie ich prace potem przekładają się na edycję. Ale no y, na, samo wdrożenie tego, tych zmian, y, właśnie dokonane za pomocą edycji, musi być jakoś dodatkowo motywowane. No, najlepiej chyba tak, jak właśnie to jest w, w fundacji, czy właśnie w tych dużych chapterach. Mm -hmm. No właśnie, to, to czyli to jest pierwszy krok, żeby zrobić te badania, które będą na podstawie oprogramowania płatnego, licencję mhm. Uzyskaliście zgodę na to, żeby ta licencja była kupiona. Na ile ona czasu, znaczy ile czasu to, to badanie będzie trwało? Bo tylko, nie tylko podczas warszawskich otwartych wiki spotkań, rozumiem, będzie robione. Nie, oczywiście nie. Ym, nie zakładam tak... Samego czasu, to znaczy myślę, że mm, powinniśmy się wyrobić y, przez grudzień, styczeń y, i no, maksymalnie jakąś część lutego. Y, przez ten czas chciałbym złapać 30 osób, y, tak żeby w lutym już mieć y, możliwość zrobienia analizy i przynajmniej opublikowania tej analizy. No to trudne zadanie, nie tylko dlatego, że, że, że, to, że to jednak wymaga dużo czasu, żeby wykonać takie badanie, ale również potem opracowanie wyników. To też jest dużo czasu, ale również to, że cały czas nam się zmienia ta struktura internetu, struktura Wikipedii. Jesteśmy w trakcie zmian wyglądu. Winter nadchodzi już, ale jeszcze jakoś no, 21 grudnia niby. Winter, ale, ale zapowiadany na wrzesień i, i, i ciągle chyba nie wiadomo, co z nim. I, tak, to znaczy i, i rozmawiałem z Brandonem tak y, mała tykresja na temat Winter. Ym, on powiedział, że póki co to dostosowują wszystkie narzędzia, wszystkie badania y, do Winter i wszystko to, co oni planują, y, to będzie... to, to, to, to już jest... Y, przebadane właśnie pod kątem Winter, Natomiast jeszcze to Winter nie wyszło z tej postaci, którą widzimy na MediaWiki, na Wiki MediaWiki, i to jeszcze nie jest funkcja eksperymentalna. No a przy okazji HTML5, który już został zaakceptowany. Wo, właśnie Wojtek, powiedz przez kogo dokładnie zaakceptowany? W3C, HTML Working Group. Web Consortium, czyli, czyli konsorcjum zbierające najważniejszych graczy internetu, które, które pisze specyfikacje między innymi języka HTML, m.in. kaskadowych arkuszy stylów, m.in. formatu grafik PNG te swoje rekomendacje tworzę tak y, wielo, wieloetapowo. Najpierw są to szkice, później są to y, rekomendacje kandydackie. Tak zwane ostatnim etapem wdrożenia y, jest uzyskanie statusu rekomendacji, y, technicznej rekomendacji W3C przez, przez dany dokument. Miesiąc temu, niecały miesiąc temu y, techniczną rekomendacją stał się standard HTML5, czyli piąte, najważniejsze, główne wydanie języka, w którym pisane są strony, E, strony internetowe. E, ciekawe jest to, że taka rekomendacja po ogłoszeniu nie zmusza nikogo do e, pisania narzędzi do tworzenia stron www, nie, nie, nie zmusza nikogo do pisania stron www, zgodnie z tą rekomendacją, e, ale cały świat i tak stosuje te rekomendacje, ponieważ e, dzięki temu e, możliwe jest e, Rzeczywista, możliwa jest rzeczywista globalizacja sieci, oglądanie jej na dowolnym urządzeniu, oglądanie jej za pomocą dowolnego programu. Tylko ten program musi spełniać właśnie e, wymogi e, wyświetlania stron właśnie napisanych chociażby e, w języku HTML5 według rekomendacji, według, e, według tego dokumentu. W tym momencie to jest e, 6-megabajtowy plik HTML, który, który opisuje wszystkie aspekty, wszystkie znaczniki, metody pracy przy tworzeniu stron www na podstawie języka HTML5. No i w tym A tak, kierunku... A tak, gdybyśmy jeszcze się nie y, zagopowali w kierunku tygresji, to y, wychodziliśmy od stron pomocy, od tego, że one są zmienne. I, no tak, tak. bo to dobrze, to dobrze, oczywiście są, ta... jest UNITER, jest y, HTML5, y, są jeszcze inne zmiany takie w rdzeniu powiedziałbym ale to wszystko nie ma y, właściwie wpływu na to, co my teraz będziemy robili, dlatego że teraz my się skupimy nad kwestią architektury informacji, która zmienia się bardzo powoli, bo to jest, to jest y, badanie zachowań użytkowników. Y, można by było powiedzieć, że zachowanie użytkownika jest y, inne, jeżeli widzi inną stronę internetową, ale pewne zachowania typu E, czy mnie najpierw interesuje e, przeczytanie w skrócie, a potem rozwinięcie, albo e, kiedy piszę arty nowy artykuł, to że mnie interesuje, powiedzmy, interesują mnie przypisy, a jeżeli go edytuję, to już niekoniecznie mnie interesują przypisy. No to takie sprawy nie podlegają takim zmianom, a szczególnie już e, mają ma na to bardzo mały wpływ, czy to jest Winter, czy to jest HTML5. Um. No, ale one w tym środowisku będą pracować. Ja tylko chciałem zaznaczyć, że po prostu i to środowisko się zmienia, i zmienia się U, rekomendacja właśnie, i zmienia się też Wikipedia, także... Tak, tak, ale zauważmy, że na przykład jak ja pracuję od na, od na tym od już kilku ładnych lat, to yy, można by tak to uprościć, że dopóki czegoś bardzo nie zmienię, to to sobie trwa i trwa i trwa i ewentualnie jest może do, tylko w 90% aktualne, albo w tam w innej części, ale to tak jest gotowe sobie trwać i trwać jeszcze naprawdę lata, więc... Y <śmiech> no, Okej, okay, no to wszystko jest zmienne, ale system stron pomocy tak sobie po prostu no, no, istnieje i tyle. Do tych takich notek technicznych, no, no można dodać, że kaskadowy arkusze stylów w wersji CSS3 to też jest coś, co rodzi się w niesamowitych bólach, i, i jeszcze nie wszystkie składowe dokumenty opisujące kaskadowe arkusze stylów w wersji 3 stały się rekomendacjami, stały się, mogą być no tak. takimi. Ale tutaj już nie, nie wszyscy słuchacze mogą wiedzieć o co chodzi. My stosujemy trochę właśnie css 3 trzeciego, no ale to tak, no, tyle one tak. To się z tym że to się może zmienić, tak? To dopiero po uzyskaniu statusu rekomendacji będzie można powiedzieć, że to jest coś, co można zaimplementować na stałe i coś, co się w najbliższym czasie nie zmieni i nie wywali w jakiś taki spektakularny sposób. No, no bo tak, za no to tym, jest też za bardzo interesująca sprawa, mhm. jak mamy pisać strony pomocy, na przykład korzystać z CSS-a, jeżeli mamy do wyboru. E, zastosowanie trzeciego i starszej wersji i tak stosować, stosować trzeciego napały z nadzieją, że to będzie z, z zatwierdzone i godzić się na to, że być może ktoś tego nie rozpozna czyjeś no urządzenie to, uh -huh, uh -huh. Czy można zastosować starsze i wtedy polecieć pod accessibility, ale niekoniecznie usability? No tak, ale to no, nad czym pracuje grupa... Również, e... Powiedzmy zamknąć sobie drogę do, do fajnych rozwiązań technicznych, do, do, do ciekawych wizualnie rozwiązań technicznych. Dużo też zależy od rynku przeglądarek. Jakie Właśnie. przeglądarki są używane faktycznie na rynku tutaj chociażby strona ranking.pl podpowiada nam jakie przeglądarki, a co za tym idzie, jakie technologie. Są najczęściej. Zresztą oczywiście wiemy i, i, i większych, większego tam zaskoczenia raczej nie będzie. Była wielka zmiana przy wyskoczeniu Chroma, teraz to jest już takie no, w miarę. <laughs> No właśnie, ale to, to nad, czym, nad czym pracujecie, nad czym Szymon, zamierzasz stworzyć taką grupę no, zadaniową, no to właśnie jak gdyby treść, czyli, czyli coś, co potem będzie przyjmować różną formę, no ale jednak ta forma określa również zawartość i treść. Tak, tak, tak, tak. ale ona tak no, zmienia się powiedzmy nie aż tak prędko, bo ja i tak zawsze jak podchodzę do jakiegoś, jakiegoś zagadnienia, to to próbuję rozwiązywać problem, zanim on y, stanie się jakiś tam poważny. Zawsze patrzę przynajmniej dwa lata do przodu, czy przynajmniej rok to jest takie absolutne minimum. Wiem, co było rok temu, wiem, co było dwa lata temu i mniej więcej mogę powiedzieć, co będzie za rok, jeżeli chodzi przynajmniej o metastrony Wikipedii. Mm -hmm. a, a przez to, że się kontaktuję też z ludźmi z Wikimedia Foundation, to mogę powiedzieć mniej więcej, co będzie za rok, jeżeli chodzi o mediawiki. I tak to wszystko robię, że no właśnie, gdybyśmy jeszcze mieli sztab ludzi opłacanych, to moglibyśmy się skupić na tu i teraz i na, takim, na takiej strategii, no wiemy, że coś tam będzie, ale na razie spróbujmy sobie zrobić to i to. Natomiast jeżeli jesteśmy ich pozbawieni, to musimy siłą rzeczy być głównie zainteresowani tym, co będzie za rok, dlatego, że nasze prace są tak powolne, że jeżeli zaczniemy coś teraz, to musimy być absolutnie pewni, że to będzie jeszcze przystawało do czegokolwiek, kiedy to, to skończymy. I właśnie dlatego e, mogę powiedzieć, że mimo tych wszystkich zmian to jednak za rok no, to wszystko, co teraz robimy będzie jeszcze naprawdę spokojnie pasowało, i dopiero pierwsze takie większe znaki zapytania pojawią się wtedy, kiedy e, wyjdzie winter już dla przynajmniej jako beta feature w takim już kierunku, żeby to rozwijać dalej mhm. dla innych grup użytkowników mhm. i się pojawi pytanie na przykład gdzie umieścić no powiedzmy nawigację boczną, no to okej, okay, że w right no tak. tailu, czyli tej, tej, tej No dobrze, ale to rzeczywiście odeszliśmy pasku, troszkę od tematu nowin, bo to jest temat właściwie grupy badania i rozwój, która ma swoją audycję i spotkanie. Czy dzisiaj odbędzie się to spotkanie, bo tam pisałeś, że chyba się odbędzie albo i nie? W każdym razie... No za, zaraz zobaczymy, mhm. jeżeli się uda to puścić przez YouTube a to się odbędzie, jeżeli nie, no to nie wiem jaki jest sens zrobić badanie, że, proszę, spotkanie, które nie da się jakoś tam nagrać i odtworzyć później. No właśnie. no Dzisiaj troszeczkę inaczej się spotykamy, bo zawsze te spotkania odbywają się po nowinach, ale to jeśli nadajemy ze studia i Marek Mazurkiewicz jest z nami, to wtedy on, on tym jak gdyby kieruje. Natomiast dzisiaj to nie wiem, czy to będzie możliwe, bo nie nagrywamy tego spotkania dzisiejszego. Także no, zobaczymy, może Marek dołączy z czasem. W każdym razie chciałem przypomnieć słuchaczom, że jeśli ktoś bardziej się interesuje tym tematem, a to bardzo ciekawy temat, bo dotyczy właściwie wszystkich użytkowników również Wikipedii, można dołączyć i, i dołożyć swoją cegiełkę i swoje pomysły i też zdziałać coś w tym kierunku. Zespół spotyka się raz w tygodniu mniej więcej, czasem rzadziej, czasem częściej, to chyba nie, ale rozmawiacie też przez inne, inne, są sposoby komunikacji pomiędzy wami, w soboty na kanale YouTube Wikiradia, czyli YouTube Wikiradio, tam można znaleźć zapisy wszystkich spotkań dotychczasowych. Dużo słuchania, ale tematy, tak jak mówię, ciekawe i bardziej szczegółowo omawiane niż dzisiaj w audycji na pewno. No dobrze, no to HTML5, Winter, to wszystko nas czeka i te zmiany, które w, w stronach pomocy też nadchodzą i też oczekujemy, że, że się osoby, które są tym zainteresowane, to się dołączą do tego, do tej grupy badawczej i pomogą, albo, albo może ktoś zechce przeprowadzić takie badania w swoim rejonie gdzieś. To, to też jest do zrobienia chyba, prawda? Bo to wystarczy, tak jak mówiłeś, te karteczki wydrukować, czy to trzeba mieć dostęp do tego programu? No chyba łatwiej byłoby mieć dostęp do tego programu, a że to będzie link podany publicznie, to myślę, że to będzie najłatwiejsze. Mhm. Czyli będzie można skorzystać w każdym razie do tego badania, z tego oprogramowania w każdym miejscu. Oczywiście, właśnie dlatego wykupujemy tą licencję. Mhm, mhm. Dobrze, kolejny temat to obchody dnia domeny publicznej, o, którym, o których rozmawialiśmy też na zarządzie. znaczy Ja nie rozmawiałem, ale wiem, że, że na zarządzie był omawiany ten temat już od sierpnia mniej więcej. Są jakieś podchody do tego Dnia Domeny Publicznej? Ja bym rozgraniczył, bo od sierpnia omawialiśmy Dzień Domeny Publicznej na początku 2015 roku, zaś na ostatnim spotkaniu tak. zarządu pojawił się pomysł uczestnictwa w, w grancie, uczestnictwa Stowarzyszenia Wikimedia Polska w grancie Instytutu Książki na trzy lata kolejne czyli na Dzień Domeny Publicznej, który odbędzie się na początku stycznia 2016 17 18 kiedy to zostaną uwolnieni do domeny publicznej autorzy, kiedy to zostaną uwolnione do domeny publicznej pracy autorów, yy, gdzie mija 70 lat od śmierci w roku 2015 17 Ale zaraz, zaraz Wojtku, czy to jest grant, który jest do wygrania, czy to jest dopiero pomysł na to, żeby taki grant powstał? Na razie, na razie... Yy... Zarząd wyraził akces, wyraził, wyraził swoją wolę yy, współzłożenia grantu, yy, Aha. w ramach którego będziemy promowali właśnie autorów, yy, których, których śmierć przypada 70 lat wstecz od roku 2015 do 2017, czyli których, którzy zostaną uwolnieni do domeny publicznej na początku roku 2016 do 2018. Jest to na razie wstępna akceptacja. W ramach tego grantu musielibyśmy wyłożyć 3 razy 5000 tysięcy złotych jako stowarzyszenie, jako wkład własny, Kolejnych 5 latach. tysięcy złotych na każdy rok. No, właściwie, właściwie, właściwie takie, takie ogólne, międzynarodowe konwencje. przepraszam, Yy, właściwie było, było to takie, było to takie ogólne, yy, ogólne zaakceptowanie tego faktu, że chcielibyśmy złożyć, yy, złożyć grant, yy, promocja domeny publicznej, konkurs grantowy Instytutu Książki, promocja czytelnictwa. Yy I potem i rozumiem, że inne organizacje albo ludzie mogliby się starać o uzyskanie pieniędzy z, tych, z tego grantu, tak? Tak, po to, żeby na przykład zorganizować lokalne obchody Dnia Domeny Publicznej, dzięki czemu mm -hmm. otrzymaliby zestaw materiałów, zestaw plakatów, zestaw e, broszur, e, ulotek, e, pamięci USB. Tworzone byłyby filmy promocyjne między innymi e, dotyczące autorów, których dzieła byłyby uwalniane do domeny publicznej w danym roku. Mm -hmm, no w tym roku mamy, znaczy w 2015 roku mamy dosyć znanych Autorów, bo to jest rok 1944, się kończy jak gdyby plus jeden, czyli akurat wychodzi 2015 i 70 lat jeszcze po śmierci autora. Krzysztof Kamigbaczyński. Który, takim... który byłby, powiedzmy, ujęty w pierwsi, pierwsi autorzy, którzy byli uje, byliby ujęci w promocji z tego grantu, to byliby autorzy zmarli w 1945. Aha, no bo to dopiero od następnego roku była. Tak, tak, ja leczamy. właśnie mówię mhm. cały czas o tym, że to, to nie jest grant, który my, o którym my występujemy na szybko, po to, żeby jeszcze zdążyć z autorami, którzy zmarli w 1944. Mhm. To jest grant, który będzie promował autorów zmarłych w, w 1945, 1946 i 1947. No w każdym razie coraz więcej przecież będzie tych utworów przechodziło do domeny publicznej i, i rzeczywiście fajny pomysł, żeby to jakoś usystematyzować i stworzyć coś stałego, tak? To jest Słuchajcie, a lata. jeszcze takie zadam pytanie w ogóle, trochę może w imieniu słuchaczy. na czym miałoby polegać to uczestnictwo w czymś takim? Znaczy, może nawet nie uczestnictwo, na czym miałoby polegać w ogóle to, o co się ubiegamy? Znaczy nie... Na, mm, mm, dobrze, na na, na Przygotowaniu filmu promującego autorów przechodzących do domeny publicznej w danym roku. Jakiś taki mhm. krótki film animowany, zachęcający do czytania autorów przechodzących mhm. do, do domeny publicznej. Wiefie. Na centralnych obchodach Dnia Domeny Publicznej oraz na wsparciu inicjatyw czyli lokalnych. Aha, A, Czyli oraz na wsparciu obchodów lokalnych, przygotowanie nie wiem, iluś tam pakietów dla organizatorów regionalnych obchodów Dnia Domeny Publicznej. Mhm. Wspomniany film, który byłby przygotowany w roku poprzednim, ulotki, broszury, materiały rozumiem. związane z autorami przechodzącymi do domeny publicznej. No, a O wykonanie tych filmów i tych materiałów mogą się starać grantobiorcy, którzy zgłoszą się po taki grant. Znaczy w ramach rozumiem. grantu filmy zosta, zostaną wykonane, te filmy. Mhm. No ale kto je mm. wykona? No wykona je ktoś, kto się zgłosi, żeby wykonać taki film i od, uzyska tak, grant. Uh -huh. No ale właśnie yy, najpierw zbieramy pieniądze i zbieramy organizacje, które chcą przeznaczyć pieniądze na to, tak rozumiem? Yy, tak, tak rozumiem te materiały, które zostały, zostały mi przekazane, mm -hmm, tak. mm -hmm. No właśnie, więc to to będziemy śledzić no, na pewno, no, bo to, to lokalne, ta, ta strona domena domenapubliczna.pl troszeczkę tak zamiera co roku. Może no, właśnie dlatego warto promować. Warto promować. Z naszej strony warto promować Wiki źródła, warto promować Wikimedia Commons. W ten właśnie sposób. No, wiem, że już jest akcja tworzona przez Fundację Nowoczesna Polska, która ma, która tworzy e-booki, wolne. wolne lektury, tak, z dziełami Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Gajcego też i kilku innych autorów, którzy przechodzą do domeny publicznej w 2015 roku. Trwają, trwają prace redakcyjne nad opracowaniem ich dzieł i, i myślę, że w styczniu już będziemy mogli z nich korzystać i będą dostępne. No troszeczkę szkoda by było zaprzepaszczać ideę domeny publicznej, gdyby, gdyby autorzy przechodzący do, do niej nie, nie byli dostępni w jakiejś fajnej, przystępnej formie już od początku roku. Mm -hmm, mm -hmm. No ale fundacja tutaj jakoś u nas na źródłach to się tak szybko nie znajdzie chyba, chociaż nie wiem, czy ktoś pracuje na ten temat na przykład w wiki źródłach. No jako, znowu, jako projekt, że tak powiem, Ochotniczy. Niekierowany centralnie, nienadzorowany i niewymuszana nie, nie działalność. Może to troszeczkę potrwać. No tam się zawiązała współpraca pomiędzy Fundacją Nowoczesna Polska i Wiki Źródłami, więc może tutaj coś z tego wyjdzie właśnie w tym, w tym kierunku. Kolejny temat rozpoczął się tydzień tematyczny pod hasłem Hiszpania. Trwa od 22 do 29, chyba skoro tydzień listopada 2014 roku. Można znaleźć informacje oczywiście w linku, który znajduje się w notatkach do każdej audycji nowiny wikiadia na stronie nowiny.podcasty.info no, ale Wikiprojekt, tygodnie tematyczne y, można znaleźć również poprzez Wikipedię, oczywiście. Tydzień tematyczny to jest po prostu takie edytowanie haseł y, o, pod konkretnym hasłem, znaczy pod konkretnym tytułem. Y, w tym tygodniu to będzie Hiszpania i po prostu skupiamy się, czy wikipedyści biorący udział w tym Wikiprojekcie skupiają się na Hiszpanii, szukają różnych rzeczy, które można uzupełnić i na stronie tego tyg tygodnia tematycznego można znaleźć podpowiedzi, czego, czego tam brakuje i co można uzupełnić. Są sugestie. Co też. ciekawe, przepraszam, że tak wejdzie w słowo, wejdę w słowo, <coughs> powiem tak troszeczkę może szerzej. Ilekroć mówimy o tygodniach tematycznych, warto jest pamiętać, skąd to się w ogóle wzięło. Jak być może pamiętamy... Jakieś chyba trzy lata temu miała miejsce katastrofa w Japonii z tą ich Fukushima, zdaje się w Fukushimie. Tak. tak się nazywała ta miejscowość, gdzie był ten reaktor jądrowy i chyba tam coś wybuchło, nie pamiętam. W każdym razie no, była katastrofa z udziałem energii jądrowej i teraz tak. W geście solidarności z Japończykami, oni tam mieli poważne straty z tego powodu, wikipedyści organizowali różne przedsięwzięcia nakierowane na Hiszpanię. No i właśnie u nas wymyślono coś takiego jak Tydzień artykułu na Japonię. Na Japonię. Mam, przed, mam przed oczami Hiszpanię. Na Japonię. I u nas wymyślono coś takiego jak tydzień artykułu japońskiego i wtedy, może, można sobie to zobaczyć w tych archiwalnych tygodniach tematycznych, wtedy napisano bardzo dużo artykułów, poprawiono, każdy się dołożył, no to było takie pospolite ruszenie pod tytułem na Japonię. Potem no, ktoś zauważył, że to się całkiem udało, wiele osób wzięło w tym udział, zrobiło się ciekawie, e, tematyka japońska została w jakimś tam stopniu poprawiona, e, no więc dlaczego teraz nie wykorzystać tego e, sukcesu i e, przenieść się na inne tematy, bo kto każe wikipedystom pisać tylko wspólnie o Japonii? No więc narodził się pomysł wikiprojektu tygodni e, tematycznych i tak e, jest to rezerwowane sobie z dużym wyprzedzeniem. E, można sobie umówić, e, kiedy w danym czasie e, będzie jaki, e, jaki temat. O, jeszcze zauważę, że pierwszy był japoński, a potem po, postanowiono to powtórzyć e, sukces tego i dalej był japoński drugi, a dopiero trzeci był jakiś inny. E, więc to pierwotnie było konkretnie związane z tym wydarzeniem w Fukushimie. I i z Japonią i, i potem y, kolejne tematy. Y, w tym momencie one są co tydzień i tak y, osoby koordynujące to twierdzą, że to jest jeden z najprężniej działających wiki projektów. Ja tutaj myślę, że to dlatego, że większość wiki projektów po prostu jest mało prężnych, natomiast czy ten jest prężny, czy nie dałoby się zrobić go jeszcze prężniej, to jest kwestia dyskusyjna, bo na przykład według mnie Szkoda, że tego typu rzeczy się wydarzają dokładnie co tydzień i prawie co tydzień jest jakiś projekt tematyczny. Ja no, na przykład ale nie... Ale nie zawsze, nie zawsze, nie zawsze co tydzień. tydzień. Czasem tydzień się zdarza, że, że jest jakaś przerwa. Tutaj w sierpniu nie było co tydzień. Dopiero teraz widzę, że jakoś częściej jest ten tydzień tematyczny. Mm, no właśnie, ale tak czy inaczej wydaje się, że E, takie bardzo częste powtarzanie tego wszystkiego e, już przyzwyczaiło wikipedystów i ja na przykład e, opowiadałbym się za tym, żeby zrobić już coś zamiast tygodni tematycznych znaczy w podobnej formie, ale już przynajmniej żeby to się inaczej nazywało i inaczej na pierwszy rzut oka wyglądało tutaj no, e, no, był bardzo dobry w wymyślaniu się... właśnie różnych form e, zabawy, które e, miały na celu właściwie tylko jedno <śmiech> Czyli znaczy coś znaczy, w rodzaju gry, w masz no, na coś, myśli coś w rodzaju gry. Poprawianie Wikipedii, mhm. e, pisanie nowych artykułów, poprawianie istniejących. No to na pewno takim pomysłem no. w tym kierunku, o którym mówisz, jest konkurs tygodni tematycznych, prawda? To jest jakieś no, ale dalej w Ale to są dalej tygodnie tematyczne, to jest dalej tydzień tematyczny, który trwa tydzień, potem jest jakieś e, kilka dni przerwy, kilka, kilkanaście, nieważne. Z mojej perspektywy e, m, doświadczonego wikipedysty, czy ja na przykład odłożę wszystkie stry, sprawy Meta na miesiąc i po miesiącu do nich przyjdę, to jest dla mnie w ogóle żaden, żaden żadna przerwa. To znaczy z perspektywy mojego życia prywatnego być może tak, ale mój mózg cały czas i tak myśli o tych sprawach Meta. I jeżeli nie widzę przez miesiąc takie, takich tygodni tematycznych, to jak po miesiącu je ja zobaczę takie omatko znowu te tygodnie tematyczne. Z drugiej strony Szymon, yy... Metasprawy to są metasprawy zawsze. tak? Jest, jeżeli masz tydzień artykułu hiszpańskiego, japońskiego, zambijskiego, chińskiego, tydzień o Grenlandii, zawsze jest to inna tematyka, więc zawsze może to przyciągnąć troszeczkę inną grupę edytorów. Teoretycznie. Ja tego jeszcze nie sprawdzałem, ale Z, zresztą wydaje mi się. Sprawę, że również nie są to tygodnie tematyczne w znaczeniu geograficznym, bo był i tydzień gier komputerowych, bodajże więcej niż jeden, i był tydzień ta, artykułów różne. o muzyce. Dobrze, Więc ale no? można ściągać zupełnie różne grupy edytorów. Owszem, ale yy, owocne ściągnięcie zależy od odpowiedniego poinformowania danej grupy z wyprzedzeniem yy, i, i trzeba naprawdę dobijać się do każdego człowieka, że słuchaj na przykład za miesiąc, przygotuj sobie teraz źródła, bo za miesiąc ci będą potrzebne. No ale Natomiast wiesz co, ale Szymon, ale ten projekt rozwija się sam, rozwija się zupełnie spokojnie, oddolnie i myślę, że tutaj kierowanie tym z góry, no nie wiem, czy to ma sens, jeśli on nie, nie, działa nie, to dobrze to nie jest kierowanie sprawie. z góry, bo... No ale sugeruję, żeby ten coś ten zmieniać, jak on dobrze działa. ...koordynatorów. Wszystkie, wszystkie, akcje miały jakiś ko koordynatorów i to nie jest od, od, oddolne, bo przecież i Soldier of Westland i... Ym, i Marycha właśnie koordynują tym. Tylko no. ja mówię, że można by było to jakoś koordynować inaczej, bo tak jak kiedyś był przykuta, który organizował. No to, to... koordynuj, no to edytuj nie, śmiało. Nie, nie, nie. nie. <grych> no, e, ja w, myślę, że ten temat w, musimy w, w, w zamknąć. W modelu rozproszonym. No nie, nie, nie, nie chodzi o to, że każdy może koordynować. E, no może. Oczy, tak też może być, ale chociażby. Każdy może mieć wpływ na to. Każdy może dać jakąś radę. Każdy może uczestniczyć w burzy no, mózgu. Ale sam wiesz, że takie rady są mało ważne, jeśli ktoś tego nie robi później, tylko radzi coś, a możecie zrobić to, możecie zrobić tamto. Sam na to narzekasz w badaniu i rozwoju, że, że ludzie coś proponują, a potem nic z tym nie robią dalej, więc tutaj pewnie jest podobnie. No, oni też... nie, nie, nie, Ale Ja nie proponuję konkretnych rzeczy, na przykład nie róbcie tygodni tematycznych, tylko zróbcie powiedzmy dwutygodnie tematyczne, tylko je tylko pokazuję w ogóle możliwy kierunek zmian. Natomiast jaki oni sobie obiorą kurs, to jest wyłącznie zależne już od nich, no bo nie mogę robić mhm. za 200 osób e, te 200, które widzę, że ok, robią coś fajnego, ale powiedzmy, można by to zrobić inaczej. Ja sam przecież cały czas się zastanawiam, czy nie powinienem robić czegoś tam inaczej, ale w zupełności mi wystarcza te wystarczają te y, zadania, które sam na siebie biorę. No właśnie, Natomiast, ale oni właśnie, koordynatorzy te, wymyślili... problem ...z y, y, <grym> y, y, motywacją. No więc motywacją na, pewno, motywacją na pewno będzie konkurs tygodni tematycznych. Przepraszam, że ci tak brutalnie troszkę przerywam, ale musimy już kończyć powoli audycję, bo 40 ponad minut już rozmawiamy. Konkurs tygodni tematycznych, o którym można przeczytać na blogu Wikimedia Polska: blog.wikimedia.pl. Z bloga może jeszcze jedna informacja, która ukazała się w ostatnim czasie, to zdjęcia wikipedystów w Muzeum Kolejowym w Warszawie. Można na dworcu głównym sobie obejrzeć wystawę map kolejowych, wiki ekspedycji kolejowej. To otwarcie się ostatnio odbyło. No i cóż, i chyba już pro, o projekcie kolendy polskie, zresztą jest chyba za wcześnie na to, żeby jeszcze o tym mówić, to może za, za tydzień, za dwa tygodnie, jak już będą bliżej święta, porozmawiamy. A jeszcze An, może na sam koniec taka no. pozytywna, nie wiem, taka ciekawostka już, dość mojej krytyki. To będzie pierwszy tydzień artykułu hiszpańskiego ever. Hmm. Zwykle jest tak, że duże... Yy, kraje mają już któryś tam z kolei no Ameryka to może nie, tak mi się rzuciło w oczy szwedzki drugi, francuski drugi, japoński trzeci a tutaj mamy hiszpański pierwszy. No widocznie było większe zainteresowanie tamtymi krajami, czy tamtymi tematami. W każdym razie gratulujemy. Konkurs do wygrania są ciekawe nagrody, niekoniecznie finansowe, na pewno nie finansowe, tylko właśnie książki, różne, różne tego typu rzeczy. Stowarzyszenie przeznaczyło na to jakieś pieniądze, także warto się zapoznać. Przypominam o linku w notatkach do naszej audycji na stronie nowiny.podcasty.info. A ja już dziękuję wam bardzo za udział w audycji. Był ze mną Wojtek Pędzich z Gdańska. Dziękuję ci Wojtku. Dziękuję I Szymon Grabarczuk z Lublina. No dziękuję. i to wszystko w takim razie do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień w Młodzieżowym Domu Kultury przy ulicy Łazienkowskiej 7 w Warszawie. Ja nazywam się Borys Kosielski.